Tuba Fit. Ależ to jest dziewczyna. Katie Madoła z nią, to można by na koniec świata. Może jeszcze kiedyś uda się poprowadzić. Z...